Bo ona wylawszy tę maść na ciało moje, uczyniła to gotując mnie ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia, po wszystkim świecie, i to będzie powiadane, co ona uczyniła na pamiątkę jej. Wtedy odszedłszy jeden ze dwunastu, którego zwano Judaszem Iszkariotem, do przedniejszych kapłanów, rzekł im: Co mi chcecie dać?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 a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące. I rzekł Piotrowi, takżeście nie mogli przez jedne godzinę czuć ze mną. Czujcież, a modlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Za się powtórę odszedłszy modlił się, mówiąc, Ojcze mój,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 Oto się przybliżyła godzina, a syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył ten, który mnie wydaje. A gdy on jeszcze mówił, oto Judasz, jeden ze dwunastu, przyszedł, a z nim wielka zgraja z mieczami i z od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. A ten, który go wydawał...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 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecza swego, a uderzywszy sługę kapłana najwyższego, uciął mu ucho. Tedy mu rzekł Jezus, obróć miecz twój na miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą. A zaś mniemasz, żebym nie mógł teraz prosić ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk aniołów? ale jakożby się wypełniły pisma, które mówią, iż się tak musi stać. Onejże godziny mówił Jezus do onej zgrai. Wyszliście jako na zbójce z mieczami i z kimi pojmać mnie. Na każdy dzień siadałem u was, ucząc w kościele, a nie pojmaliście mnie. Ale się to wszystko stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Tedy uczniowie jego wszyscy opuściwszy go uciekli.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 I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu był, powiedział – Pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy precz, gorzko płakał.